Mikrobiogazownie w odróżnieniu od dużych instalacji to może być temat, który zainteresuje niejedno małe, a w zasadzie średnie gospodarstwo rolnicze w naszym kraju. O mikrobiogazowniach, swój wykład tutaj na targach InEnerg we Wrocławiu miał pan Łukasz Hada. Do kogo są adresowane, komu są dedykowane te mikrobiogazownie? Czy to gospodarstwo? Kilkudziesięcihektarowe, kilkuhektarowe zwierzęce, roślinne, jak, jak, to, jak to gryźć? Kto powinien się tym zainteresować? Instalacjami biogazowymi, mikrobiogazowymi powinny się zainteresować przede wszystkim gospodarstwa rolne, które opierają swoją produkcję na produkcji zwierzęcej, tak, czyli przede wszystkim bydło mleczne, gdzie mamy odchody zwierzęce, które możemy w jakiś sposób wykorzystać do tego, aby z nich uzyskać biogaz. A równocześnie mamy za dużo tych odchodów w stosunku tak. do areału. Dodatkowo ten, te odchody tak jakby możemy dalej wykorzystać, gdyż poferment uzyskany z mikrobiogazowni jest dalej bardzo dobrym nawozem, który my możemy na polach normalnie nawozić swoje uprawy i ten poferment ma nawet lepsze właściwości nawozowe niż taka gnojowica. Lepsze? Dlaczego? Badania wykazały, że związki azotu, które są zawarte w odchodach zwierzęcych poprzez przefermentowanie przez bakterie beztlenowe są po prostu w łatwiejszych formach potem dostępne dla roślin. I dzięki temu szybsze efekty uzyskujemy wzrostu Rośnie. Czyli gdyby porównywać z taką normalną sytuacją, gdy fermentuje nam obornik w sposób całkowicie naturalny, swobodny na pryzmie, to przefermentowanie w warunkach kontrolowanych biogazowni jest lepsze, efektywniejsze, tak? Zdecydowanie tak. Jakiego typu te instalacje w ogóle istnieją? O, o jakiej instalacji można myśleć? Słychać przecież o tym, że jest mikrobiogazownia w postaci kontenera, który de facto można przewozić ze sobą. Wiemy, bo przecież Wiele z nas jeździ do Niemiec, gdzie widzi te charakterystyczne kopuły biogazowni, w Niemczech coraz popularniejsze. Taka instalacja dla małego średniego gospodarstwa, jak ona będzie wyglądała? Taka instalacja będzie się składała przede wszystkim z modułu wytwarzającego biogaz, czyli ze zbiornika fermentacyjnego, w którym będą zachodziły wszystkie procesy a także z małego kontenera, w którym jest zainstalowana instalacja kogeneracyjna, z której będziemy, w której będziemy ten biogaz wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, które dalej możemy wykorzystać w swoim gospodarstwie. Na przykład w suszarni? Na przykład w suszarni możemy wykorzystać ciepło do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, czy nawet domu mieszkalnego. Są również rozwiązania, polegające na, na przykład, suszeniu po fermentu, gdyż tego ciepła najczęściej mamy zbyt dużo. Nie możemy całego ciepła wykorzystać, więc zamiast wyrzucać to ciepło, możemy go wykorzystać na przykład właśnie do suszenia po fermentu, dzięki czemu uzyskujemy bardziej skondensowany produkt, który łatwiej jest na przykład rozwozić na polach. Obsługa takiej instalacji jest kłopotliwa, czy no taki zwykły rolnik, który jest wykształcenia przecież rolnikiem, a nie energetykiem ze specjalnością biogazownianą. Czy zwykły rolnik sobie poradzi? Cała technologia działa w ten sposób, że jest to wszystko we współpracy z producentem tej mikrobiogazowni. Tak? On zapewnia pełne wsparcie techniczne, Najczęściej taki rolnik jest przeszkalany z podstawowych działań, które musi przeprowadzić mikrobiogazowni. Jednak cała mikrobiogazownia jest cały czas kontrolowana przez zewnętrznego producenta, który w razie jakichkolwiek problemów natychmiast wie o tych problemach i może interweniować. Ale taka codzienna obsługa? Codzienna obsługa to godzina, dwie, nie więcej, po prostu kontrolowania, czy, czy, czy, wszystko, czy wszystko jest w porządku. No oczywiście dostarczanie substratów odpowiedniej ilości do, do całej instalacji. Tutaj mówiliśmy o substracie, o, o... Podchodach. i oczywiście jest to, nie da się ukryć, dobry, dobry, dobry pomysł, natomiast nie mniej dobrą substancją jako substrat jest przecież słynna kukurydza biogazowa. I teraz pytanie, jak, czy to łączyć jedno z drugim, czy to może tylko na kukurydzy bazować? W naszym projekcie Bioenergy Farms skupiamy się na tym, żeby te substraty, które dostarczamy do mikrobiogazowni, żebyśmy nie musieli ponosić dodatkowych kosztów do ich dostarczenia. Trzeba się zastanowić, czy warto inwestować pieniądze w kukurydzę tylko po to, żeby ją potem wykorzystywać w mikrobiogazowni. Teraz technologie pozwalają na to, żeby biogazownia działała tylko na gnojowicy, na, na, na przykład. Jednak część warto jest zastanowić się nad tym, żeby dodać jednak trochę tej kiszonki, na przykład z kukurydzy, na przykład uzyskać lepszy uzysk biogazu z takiej instalacji. Ale to wszystko zależy od warunków danego rolnika, czy ma dostęp do kiszonki. W przypadku gospodarstwa mlecznego, no to tej kiszonki z kukurydzy na pewno będzie... Potąd, a może jeszcze wyżej, a może tak. na przykład jeśli nam kiszonka zacznie się psuć z boku silosu, no co jest problemem, tak? Więc taką nadpsutą kiszonkę, której przecież krowom nie damy, to może to od razu bach w biogazowni i to załatwi dwa problemy naraz. Tak, ale warto pamiętać o tym, że projektując mikrobiogazownię musimy z góry założyć jakie substraty będziemy do niej dostarczać, więc... Yy... Mieszanina substratów musi być cały czas, cały czas jednakowa, aby te bakterie beztlenowe miały cały czas taką samą pożywkę. Nagła zmiana substratu może spowodować duże zachwiania w produkcji biogazu, a nawet zahamowanie całego procesu. Czyli to tak podobnie troszkę jak przy żywieniu zwierząt, że nic nagle. Tak. Gdyby miał Pan w krótkich słowach, jako taką puentę, doradzić rolnikowi, który zastanawia się jak do tego podejść, który ma ideę i chciałby ją wprowadzić w życie, ale, ale nie wie od którego punktu zacząć, to Jaka myśl, jaka droga powinna nim kierować, żeby finalnie tą biogazownię sobie postawił i odniósł z tego jak największą korzyść? No przede wszystkim trzeba się zastanowić, jaką ilością substratów możemy, możemy dysponować. Jakiej wielkości w ogóle mikrobiogazownię możemy, możemy u siebie postawić. Warto tutaj zasięgnąć porad ekspertów. Nasz projekt Bioenergy Farm 2, europejski projekt, w którym uczestniczymy, dostarcza takie narzędzia. Można wejść na naszą stronę internetową bioenergyfarm.eu i tam znajdują się poradniki, w których o, można powiedzieć, że od A do Z jest pokazane, w jaki sposób podejść do procesu całe, cał, całego projektowania i takiej inwestycji. Znajduje się również proste narzędzie do doboru mikrobiogazowni, w którym wprowadzając podstawowe dane na temat swojej, swojego gospodarstwa, ilości zwierząt, czy produkcji roślinnej, a także zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną, możemy sprawdzić, na ile taka inwestycja będzie dla nas opłacalna. Gdy okaże się, że, że być może jest to dla nas opłacalne i myślimy nad tym. Można się zwrócić do nas również w celu wykonania bardziej dokładnej analizy. Wtedy dokładnie z rolnikiem rozmawiamy i wykonujemy taką dogłębną analizę rozwiązania.